Przyznaję się do zaniedbania i to karygodnego, bo takie rzeczy jak podsumowanie mijającego roku to się w zasadzie powinno robić w okolicach stycznia, jak sądzę. Tymczasem jest już, no, bądźmy szczerzy, połowa marca, a ja się cały czas nie zabrałem, ale jakoś tak nie było czasu. Przede wszystkim trzeba było czytać, pisać, trzeba było robić różne rzeczy i... Zupełnie nie było, kiedy zająć się mówieniem o czytaniu. Więc dzisiaj będzie trochę e, takich luźniejszych dywagacji na temat e, czytelnictwa mojego w roku ubiegłym. Zeszły rok w porównaniu z poprzednimi oznaczał dla mnie Duży wzrost czytelnictwa. Przyczyna była dosyć prozaiczna. Mianowicie na wiosnę, a konkretnie w marcu albo w kwietniu rozbiłem samochód. I ostatecznie e, tak jakoś wyszło, że zacząłem jeździć autobusami do roboty. To sporo czasu, bo dojazd zajmował mi od 40 minut do godziny. A jeżeli weźmie się pod uwagę, że taki przejaśniałem dwa razy dziennie, pięć dni w tygodniu, no to nagle wychodzi, że dostawałem kupę czasu, który poświęcałem w dużej mierze właśnie na czytanie. Ostatecznie, jeśli chodzi o beletrystykę, przeczytałem około 50 książek, trochę więcej, co jest niezłym wynikiem, bo przez te lata, kiedy jeździłem do roboty samochodem, to trochę mi czytelnictwo spadło ogólnie rzecz biorąc, jak człowiek wraca późno wieczorem siedzi, robi coś czymś się zajmuje to już potem przed snem nie chce mu się czytać mnie też często się nie chciało to był taki dziwny rok bo zaczął się trochę od powtórek między innymi od klasyki bo zacząłem jeszcze wcześniej przypominać sobie Lema i w tym roku tego Lema było trochę były opowieści o pilocie Pirksie, których nie czytałem no, dobre ze 25 lat, a piszczałem przy nich jak dzieciak. Oprócz tego przeczytałem także Niezwyciężonego. Przyznaję się bezbicia bicia pierwszy raz i żałuję. A może to fajnie, bo dzięki temu poznałem tę książkę już jako człowiek dorosły, w jakiś tam czy sposób czytelniczo ukształtowany i z pewnymi możliwymi odniesieniami, które mogłem robić do niej. Oraz co jeszcze? No, dzienniki gwiazdowe. Tutaj muszę przyznać szczerze, ta rzecz gorzej mi weszła. Ja sobie tak roboczo dzielę Stanisława Lema na rzeczy poważne i rzeczy mniej poważne. Do poważnych należą te wszystkie powieści, które pisał w założeniu powiedzmy na serio a do niepoważnych takie rzeczy jak bajki robotów, które były humorystyczne, cokolwiek, ktokolwiek nie próbowałby na ich temat mówić i takie rzeczy jak dzienniki gwiazdowe. Satyra, nie satyra, generalnie rzecz biorąc są to rzeczy yy, tak zwane śmieszne. Śmiesznego Lema czyta mi się dużo gorzej. Tak jak Cyberiada i bajki robotów przeczytałem kiedyś na przełomie podstawówki i liceum, tak teraz yy, dzienniki w całości, bo kiedyś tylko pojedyncze wyprawy, no i nie, i wolę Lema tego y, takiego bardziej poważnego, bardziej klasycznego. Chociaż ciekawostką jest to, że na przykład zacząłem czytać astronautów, w połowie musiałem tę książkę odłożyć, bo była niezwykle nużąca. Potem po y, kilkunastu tygodniach przerwy skończyłem ją całkiem niedawno i, i okej, okay, nie? Dała radę. Przy czym, no, akurat astronautów to się czyta tak trochę na wesoło, zupełnie... Niezamierzenie, dlatego że Glenn pisał tę książkę bardzo dawno. Stan Stanówczesnej wiedzy przed pierwszymi lotami człowieka w kosmos był trochę inny. Jak się natykam na sytuację, kiedy na przykład przelatywali tysiąc kilometrów nad Księżycem i odczuwali ciążenie, bo satelita ich przyciągał. <śmiech> okay, nie, Okej, Ale powiedzmy, że warstwa ta taka technologiczna się zestarzała, ale pod względem zawartości merytorycznej cały czas to się broni. Ciekawostką jest to, że Lem długo nie pozwalał wznawiać tej książki, zresztą mówiło się, że ona jest taka strasznie e, komunizująca, że, że napisana pod linię partyjną. W tym roku zacząłem e, kolejne wyzwanie czytelnicze. Dlaczego mówię kolejne? Do tego zaraz też dojdziemy, bo po co mówić po kolei, skoro można zacząć od dupy strony, zawsze tak jest weselej więc zacząłem kolejne wyzwanie w ramach którego czytam książki Bogdana Peteckiego i ci astronauci Lema w porównaniu z Peteckim który ponoć był takim wierzącym, żarliwym bardziej niż Lem komunistą no to astronauci jakoś tak nie biją po oczach niemniej jest to starość zresztą nie przeczytałem go w zeszłym roku więc w ogóle nie wiem czemu na to strzeliłem ciągnąłem serię Metro 2033 przeczytałem Mrówańcze Rusłana Mielnikowa w marcu, mniej więcej po tym jak wyszła i serdecznie miałem już dosyć. Zrobiłem sobie bardzo długą przerwę potem od kolejnych metry. Z podobnych klimatów nowy Noczkin, nowy w zeszłym roku, Czerep Mutanta i Droga Donikąd Michała Gołkowskiego, czyli prequel do Ołowianego Świtu, domknięcie trylogii według mnie najsłabsza, jest sporo oczywiście takich smaczków mrugnięciokiem, ale bohater jest po prostu tak nieznośny, że przez pierwsze kilka rozdziałów w zasadzie miałem nadzieję, że Misza na pierwszym lepszym dworcu po wschodniej stronie granicy wepchnie go pod pociągi i na tym się skończy. Bohater z Ołowianego i z Drogi to dwie różne postaci. Michał tutaj próbował pokazać jego przemianę, ale to kim ten stalker był zanim trafił do zony Personifikuje tyle okropnych i wstrętnych rzeczy, że zgrzytałem zębami. Zresztą no, miałem takie przypadki, bo podobnie czułem się czytając drogę Kormaka McCarty'ego książkę, nad którą wszyscy strasznie się zachwycają, że jest taka piękna. Ta książka być może ma swój urok, ale jest po pierwsze jest trochę inna niż większość postawów. W niej się prawie nic nie dzieje. Cała akcja polega na tym, że facet z chłopcem idą. Przyznam się szczerze, że dokładnie w ten sam sposób wyglądał listonosz Davida Brina. I w listonoszu bardziej mi się to podobało, że ten listonosz szedł. Bo on tam jeszcze coś robił. A tutaj oni idą. Ten stary cały czas ma jakieś psychozy. Boże, co to będzie? I od połowy książki jedyne w zasadzie, co szeptałem pod nosem, to zdechnijcie, zdechnijcie, zdechnijcie. Chciałem, żeby po prostu wreszcie szlak ich trafił i żeby to wszystko się skończyło. Tak mnie ta książka wymęczyła. Być może... Nie wiem, mam plebejski gust i jakoś wchodzi mi bardziej rozrywkowa literatura droga. Mimo, że krótka była strasznie męcząca, absolutnie nie. Za to yy, z rzeczy, które yy, też mi weszły, były dopóki nie zgasną gwiazdy Piotra Patykiewicza. Apokalipsa taka trochę inna. Znaczy, no nie inna, no uderzył meteoryt. Ale ciekawe jest to, na co ostatnimi czasy trudno się natknąć w, we współczesnej postapokalipsie, czego zresztą ja u siebie też bardzo konsekwentnie omijam. E, jest to religijny aspekt społeczeństw postapokaliptycznych. Wszyscy ci, którzy u Patykiewicza przeżyli, u nich ta wiara zbudowana na chrześcijaństwie i e, racjonalizacja samej zagłady, również o podłożu właśnie takim e, teologicznym w zasadzie w pewien sposób, jest bardzo mocno rozbudowana to było ciekawe, sama książka zresztą była ciekawa bardzo rozczarowało mnie zakończenie, bo wyglądało to tak jakby Patykiewicz w ostatniej chwili zostawił sobie furtkę, żeby napisać drugi tom, nad którym zresztą z tego co wiem obecnie pracuje. no ale spodziewałem się czegoś innego ale dobra, ja, cóż no Dukaj pod tym względem zawodził mnie zawsze mimo, że jeśli chodzi o resztę to nic nigdy do niego nie miałem ale to warto Natomiast absolutnie jeszcze jedną rzeczą, którą muszę wspomnieć, jeśli chodzi o postapokalipsę, to stopnia Łysego Iwanki, Romana Danaka. Książka wydana dawno z wyjątkowo obrzydliwą okładką. Mało książek w Polsce po roku 89 miało okładki tak brzydkie, natomiast sama powieść jest niesamowita. Rozgrywa się na terenach obecnej Ukrainy i w zasadzie mamy do czynienia z kozakami, ale pojawiają się też Polacy, pojawiają się Rosjanie, wszystko to w świecie, który na skutek wojny został cofnięty technologicznie o kilka wieków, z drobnymi wyjątkami. Rzecz napisana z niezwykłym rozmachem, bardzo ciekawi bohaterowie. Widać, że autor też y, znał się na tematyce, na całym tym tle historycznym i, i na tej zawartości społecznej jakiejś takiej zwyczajowej. W każdym razie na tyle, na ile jestem w stanie ocenić, brzmi to dla mnie wiarygodnie. Książkę czyta się bardzo dobrze i jeżeli będziecie mieli okazję, to należy to nadrobić bez wątpienia. Absolutnie koniecznie, bo to jest rzecz zupełnie e, rewelacyjna. Powinno to zostać wznowione, wydane, powinno się to czcić, bo jest to rzecz świetna. Z postapokalipsy jeszcze sztywny Michała Gołkowskiego, który... Nie należał do poprzedniego cyklu, jest odresie, który chodzi do zony. Mało zony, dużo dresiarstwa, dużo mówienia o kutasach. W zasadzie to wszystko, co mam do powiedzenia. Trochę też sięgałem do klasyki, tak jak wspomniałem na początku, a więc Arsenał Marka Oramusa, mniej znana jego. Powieść, przynajmniej ja wcześniej na nią się nie natknąłem, kupiłem ją w Book Rage'u. bardzo dobre rzeczy zresztą tam mają, wymęczyła mnie. Na początku wyglądało to jak taka troszkę space opera bliskiego zasięgu, potem zaczęły się jakieś chocki, klocki z halucynacjami, snami i całą resztą i generalnie rzecz biorąc raczej nie. Z nowości fantastycznych Jacek Dukaj, który tym razem rozczarował mnie po całości. Starość jak Solotla, formalnie ciekawy pomysł, ale tak naprawdę Dukaj napisał sobie tutaj rozprawkę, która polega na tym, że tak, dzień dobry, mamy zagładę ludzkości. W zasadzie to jest bez znaczenia. Część z nich zostaje, nie zdradzam tutaj żadnych chyba szczegółów, mówiąc, że przepisują swoje umysły do botów, do robotów, do mechów. Fajny sztafarz z każdą kolejną przeczytaną linijką, coraz mniej się dzieje. Kończy się tak, że główny bohater siedzi przez ileś tam lat i nie robi nic. Nie ma żadnego zakończenia. Myślę, że Dukaj już w pewnym momencie doszedł do wniosku, że on już nie ma ochoty pisać literatury. I Starość jak Solotla jest takim właśnie esejem na zadany temat. Ale no nie wiem, no ja od... Jakbym chciał poczytać eseje, to bym poczytał sobie eseje, a nie sięgał po mikropowieść jednego z bardziej uznanych fantastów. Tutaj może czegoś nie sprawdziłem, może się rozczarowałem. Książka kosztowała 10 zł na Allegro, więc nie mam mu Z klasyki również trylogia Apostezjon Edmunda Wnuka Lipińskiego. Rzecz klasyczna, bardzo dobrze znana i przyznaję, że ciekawa. Chociaż, no właśnie, to o czym Wspominałem już wcześniej. W trzeciej części bardzo dużo takich religijnych odniesień, bardzo silna paralela do motywu Jezusa z Nazaretu. Nie wiem, czy do końca uzasadniona. Wnuk Lipiński był człowiekiem, który się na rzeczy znał. Jeśli chodzi o fantastykę socjologiczną, to wiedział, co robi, bo no, to było jego pole działania zawodowego. Więc tutaj te elementy są... Bardzo dobrze odrobione. Jest to klasyczna dystopia, czy też antyutopia. Trudno mi jednoznacznie określić. Na wspaniałej wyspie, gdzie wszyscy żyją szczęśliwie okazuje się, że tak naprawdę nie wszyscy żyją szczęśliwie i tak naprawdę wyspa nie jest do końca wspaniała. Klasyk, jeśli o to chodzi. <śmiech> Przeczytałem też Stację Nowy Świat Biedrzyckiego, bo musiałem przed wydaniem, No, ale powiedzmy na ten temat nie będę się wypowiadał. Z innych rzeczy z mojego obszaru Mroczne tunele Siergieja Antonowa przeleciałem przez to, taka siekanka metro w pewnym momencie przestało już satysfakcjonować do tego stopnia, że wydaną w zeszłym roku otchłań Roberta Schmidta mam na półce cały czas stoi, przymierzam się do niej jakoś nie mogę się do niej zabrać. Szczury Wrocławia, również Roberta Schmidta za to przeczytałem, no ale trudno nie przeczytać książki, w której się jest jednym z czterech głównych bohaterów, którzy przeżywają do końca i będą mieli dalsze przygody. <śmiech> Było fajnie, chociaż trudne to zadanie, zmieścić kilkaset nazwisk w jedną książkę, tak żeby dało się to czytać. Schmidt dał radę, bo to sprawny człowiek jest i na rzeczy się zna. Z rzeczy ciekawych również dostałem do przeczytania pierwszy tom obecnie już tetralogii. Wcześniej miała być to jeszcze trylogia mojego kolegi Pawła Komosy. Nazywało się to Ciemne Materie i opowiadało o świecie, w którym wybuchła wojna atomowa jakieś 20 lat po II wojnie światowej, która zniszczyła większość świata. Polski nie ma, jest jej teren spalony atomowym ogniem, częścią Związku Radzieckiego. A Związek Radziecki, cóż, bardzo zaciekle broni się w tych miejscach, bombardując wszystko atomówkami, dlatego że w wyniku tych bombardowań w okolicach Warszawy powstają tak zwane zony, strefy. Polacy mówią na to dzikie pola, gdzie lęgną się mutanty. W samej Warszawie natomiast ludzie żyją w metrze, w tunelach, w podziemiach chroniąc się przed promieniowaniem zaczyna się dobrze, nie? Nie będę Wam zdradzał powiem tylko, że w drugiej części akcja przenosi się na Marsa i no, są momenty kiedy wyobrażałem sobie lądujące na powierzchni czerwonej planety burany wysadzające desant zmechanizowanych piechurów Związku Radzieckiego kiedy do akcji wkroczyły roboty kroczące i egzoszkielety było, było dobrze czekam aż Paweł napisze trzecią część dobrze by było żeby ktoś to wydał bo jest to rzecz absolutnie obłędna jest tam nawsadzane tyle rzeczy że nawet nie chce mi się zaczynać tego wymieniać rzecz super po prostu super cóż jeszcze z klasyków kowboje oceanu Artura Klarka też troszeczkę na zasadzie <śmiech> chyba, że napisał sobie rozprawkę na zadany temat bardzo podobna była Wyspa Delfinów dużo lepsza Planeta Śmierci Harego Harrisona fajne, rozrywkowe, ale cały czas mądrze napisane czytadło no ale zapoczątkowało cały cykl, który potem zresztą ktoś inny kontynuował Łowa Kasandry Marka Barenieckiego, czyli matka polskiej postapokalipsy, Nafsed, oraz druga podobizna Alvalabastrze Marka Huberata, którą wreszcie dopiero przeczytałem. Wow, fajna rzecz. Widać, się, jak kształtował się warsztat autora i jak kształtowało się jego podejście do religii. No właśnie, bo czasem... Co ja mówiłem, że mało religii jest... W polskiej fantastyce? Jakiś pierdoły. Faktem jest, że ktoś kiedyś wyraził taką opinię, że w polskiej fantastyce albo jest religia, albo nie ma religii, albo jest to Marek Huberat, który o tej religii pisze zupełnie inaczej. To prawda. Druga podobizna w Alabastrze udowadnia, że z pozornie nie do końca mądrego konceptu można wyciągnąć coś naprawdę wielkiego. A Huberat, cóż, no... Ten facet powinien częściej pisać książki, bo to jest, to jest jeden z najciekawszych polskich współczesnych fantastów, gdyby ktoś mnie zapytał. Oprócz tego w ramach e, trochę też ramotek kroki w nieznane, bardzo dobra seria, bardzo starej fantastyki, super. A druga rzecz, którą przeczytałem, to cały zbiór opowiadań na konkurs kompleksu 7215. Tu było lepiej i gorzej. Ehm, raczej przeciętnie kilka rzeczy bardzo dobrych. Jedną z nich chciałbym zobaczyć w druku w mojej trzeciej książce, Dworzec Śródmieście. Jest już wybrana, czekam na akceptację redakcji z Fabryki Słów. Ehm, pozostałe niezłe, ale nic nie sprawiło, że krwią się zaplułem. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, Rok zeszły upłynął mi pod znakiem questu. Questu, czyli największego wyzwania fantazy drugiej dekady XXI wieku. Postanowiłem przeczytać od nowa całą serię Świat Czarownic. Teraz wiem już, że pomysł był poroniony. Przeczytałem pierwsze kilkanaście tomów. Przeczytałem historię Simona Tregarta i historię jego dzieci. I historię ludzi, którzy współpracowali z jego dziećmi. Przeczytałem historię wojny w krainie Dolin, ale wcześniej przeczytałem, skąd wzięli się ludzie w krainie Dolin i dlaczego mówią na nią hajhalak. A następnie historię niedobitków wojny w krainie Dolin i ich przygód w magicznej, starożytnej krainie Arwon. To jest bardzo klasyczna seria i żebym <śmiech> bardzo typowa i zachowawcza. Jestem teraz na etapie 20 którejś powieści. Chcę być twardy, ale w momencie, kiedy czytałem już cykle Estcarp i Halak i zaliczyłem również trzy niewydane w Polsce powieści Lin Makkonczy, które odstawały bardzo na plus od większości i wszedłem w wielkie poruszenie, nazywane też czasami kronikami Świata Czarownic, to zaczyna być coraz słabiej. Szczególnie, że część z tych książek pisała nie Andre Norton, która jak pisała, tak pisała, ale dawała radę. Ale jakieś inne kobiece autorki, z tego co pamiętam, to w przypadku części z nich jedyną kwalifikacją do napisania książki było to, że nie miały penisa. Bez urazy. Nie chcę tutaj zabrzmieć jakoś tak oceniająco, ale cóż, tak boję się tego co będzie dalej ale świat czarownic ciągnę natomiast wymieszałem go w roku 2016 z Bogdanem Peteckim o którym już wspomniałem dlatego właśnie liczę na to że te wyzwania jakoś będą mi się przeplatać i będzie lepiej oprócz tego miałem okazję przeczytać rzecz ciekawą na to chyba teraz jest znowu koniunktura parę lat temu Przeczytałem że bodajże z tej Ziemi, to się nazywa. albo jakoś tak, nie wiem, nie pamiętam. Fajna książka dziejąca się w okolicach wojny Polaków z zakonem krzyżackim, a tymczasem dostałem do przeczytania przedpremierowo Mysią wierzę Piotra Borlika. Dzieje się w Króżwicy, no cóż, w okolicach panowania króla Popiela, wiadomo. Jest wioskowy głupek, który zostaje głównym bohaterem jest księżniczka, są czary są słowiańskie demony jest to fajne myślę, że jak wyjdzie to kupię sobie e-booka, żeby to mieć, zobaczyć jak to wygląda po redakcji Borlik napisał bardzo fajną, sprawną książkę jest, polecam jeżeli ją zobaczycie i lubicie fantazy to sięgnijcie po nią Prócz tego cóż, no czytałem znowu trochę rzeczy z dziećmi. Czytaliśmy Tomka Wilmowskiego, Alfreda Szklarskiego. Dzieciom się podoba. Przeczytaliśmy kilka klasyków takich jak Mały Książę i Przygody Alicji w Krainie Czarów. A potem wzięliśmy się za czytanie Tapatików Marty Tomaszewskiej. Ale o tym, co czytałem z dziećmi, to może innym razem i w innej audycji. Faktem jest, że jeśli chodzi o beletrystykę, to zeszły rok upłynął mi prawie w całości pod znakiem fantastyki. Jedynym takim znaczącym wyjątkiem od tej reguły był Szogun Jamesa Clavella, chociaż cóż, moglibyśmy podyskutować o tym, że Szogun jest w pewien sposób historią alternatywną. Mimo, że bohaterowie tej no, monstrualnej, monumentalnej, mającej tysiąc stron powieści, i to nie mówimy tutaj o tysiącu stron z marginesem na pół strony o współczesnych klockach, które produkuje się, żeby nawet sprzedać, tylko to jest uczciwe tysiąc stron, takie no, zjebnięciem. Oni wszyscy wzorowani byli na postaciach prawdziwych i wydarzenia opisane w szczególnie również wzorowane były na prawdziwych wydarzeniach z historii Japonii, rzecz wielka. Ogromna skarbnica ciekawostek na temat kraju, historii, mentalności. Przy czym oczywiście no, Klawel nie ustrzegł się e, pewnych uproszczeń i pewnych przekłamań, ale oprócz tego jest to też no, niesamowita powieść akcji. Tam cały czas coś się dzieje i krew leje się strumieniami. Kobiety zrzucają kimona. Burze na morzu i nie tylko na morzu szaleją. Intrygi, polityka, wojna. Absolutnie doskonała rzecz i tak jak zakochałem się, mając kilka lat, bo chyba byłem w zerówce, kiedy serial z Richardem Chamberlainem leciał w polskiej telewizji, tak w zeszłym roku, mając lat 36, ponownie się w szogunie zakochałem. Bardzo dobra rzecz i polecam. Myślę, że nie ma sensu dalej wymieniać wszystkiego, czym jeszcze zaprzątałem sobie jazdy autobusem i wieczory, i myślę, że na tym można to umówienie skończyć. Był to dobry rok, trochę za dużo fantazji w postaci świata czarownic i trochę za dużo poświęcenia się, jeśli chodzi o beletrystykę, właśnie fantastyce. No ale cóż, poradzę, to lubię. Nie liczę tutaj rzeczy innych, które czytałem, książek poświęconych komiksowi książek poświęconych książkom fantastycznym, książek poświęconych budowie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bądź radzieckiej, a później rosyjskiej stacji Mir, ani służnistych opracowań na temat statków Apollo, Sojus i całej reszty. Nie o to chodzi. W tym podsumowaniu zawarłem tylko i wyłącznie pozycje beletrystyczne. tam dla przyjemności Czasem czytam, tak jak w przypadku postapokalipsy dla researchu. Czasem e, czytam także dla researchu rzeczy takie jak raporty techniczne na temat radzieckich bas orbitalnych. Ale tak jak mówiłem, ja nie o tym. Ciekaw jestem, jak Wy podsumowalibyście swój rok. Podejrzewam, że w większości z Was Wystarczy, że wrzucicie po prostu linki, bo na pewno zrobiliście to już ze dwa miesiące temu. A na razie pozdrawiam.